Ja nazywam się Łukasz Mocek, a wy słuchacie audycji o, zagalopowałem się. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Papa Cafe, w podcaście, który kiedyś miał ambicje do tego, by pojawiać się w waszych podcastach o odbiornikach bardzo regularnie, ale jak to bywa z postanowieniami niestety nie wychodziło, tak? Ja nagrywałem, pojawiałem się, wracałem później się tłumaczyłem głęboko i zawsze po tych tłumaczeniach następowała obietnica poprawy, tak? miały być kolejne odcinki podcastu ja miałem się coraz częściej pojawiać w waszych odbiornikach, coraz częściej miałem nadawać, a jednak tak się nie stawało ale jestem znowu, tak? mam nadzieję, że się cieszycie zrobiłem mały porządek na stronie podcastu i podcast Papa Cafe będzie znowu aspirował do tego, by pojawiać się w waszych podcast o odbiornikach, ale chyba na regular... Blu, blu, wróć, na regularność chyba liczyć nie możecie. Ale <grym> yy, lepszy ryc niż nic, jak to. Mawiają. Dlatego bardzo miło mi powitać was drodzy słuchacze, wszystkich tych którzy nie usunęli mnie ze swojego RSS a oraz wszystkich tych, którzy trafili do mnie za pomocą chociażby katalogu polskich podcastów i słuchają tego właśnie odcinka wszystkich tych, którzy dopiero poznają podcast Papa Cafe i wszystkich tych którzy znali go w tych poprzednich odsłonach ja długo zastanawiałem się jak powinna wyglądać formuła tego podcastu, jak ten podcast powinien wrócić po tej nowej odsłonie. No i zaczyna się standardowo. Ja się tłumaczę, ale witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchacie podcastu Papa Cafe, a ja nazywam się Papa. Bardzo pięknie, ładnie i dzisiaj postaram się poruszyć kilka takich tematów, których mogliście się zupełnie nie spodziewać. Z racji tego, że jakiś czas temu ja wyprowadziłem się z miejscowości, w której mieszkałem, rzuciłem się na głęboką wodę, powiedzmy taką do pasa. I mieszkam w mieście, które nazwę miastem marketów. tak, Jest bardzo dużo. Wszelakich marketów. Zastanawiam się czasami, jak to wszystko się utrzymuje, jak to wszystko funkcjonuje, że tyle przeróżnych marketów obok siebie i każdy z tych marketów ma swoją grupę odbiorców. Każdy z tych marketów potrafi utrzymać się na rynku. I ostatnio y, rzuciło mi się nie tyle w oko, co y, w ucho coś, co wam zaraz opowiem. Y, Sytuacja wygląda następująco. Maszeruję sobie między regałami jednego z dwóch marketów, który dzisiaj przybliżę w tej opowieści i widzę matkę z dzieckiem. No i co robi to dziecko? W kółko wyśpiewuje melodię, która rozbrzmiewa w reklamie właśnie tego yy, marketu. Jakieś tam codziennie udane zakupy. Coś w tym stylu, tak? taki wyklepany schemacik, który pojawia się w każdej jednej reklamie tego marketu. Dziecko właśnie biega z matką, że znaczy biega z matką, no chodzi z matką po sklepie, robią zakupy, coś jej tam dorzuca do koszyka, jak to dzieci mają w zwyczaju, Wykłuca się o słodycze czy o inne kolorowe rzeczy, które mogłoby przygarnąć i w koszyku rodzica przemycić do kasy. No i śpiewa piosenkę która jest piosenką pojawiającą się w reklamach tego marketu. No i druga sytuacja jest właśnie identyczna do tej pierwszej. Jestem w innym markecie i tam matka z dzieckiem przemykając między regałami właśnie to dziecko śpiewa piosenkę z zupełnie innej reklamy, ale również reklamy marketu właśnie tamtego danego marketu, w którym ta matka z dzieckiem robiła zakupy no ja również, tak czyli tutaj pojawia się sytuacja taka, że reklamodawcy trafiają na podatny grunt i od najmniejszych lat wtłaczają w umysły tych młodych ludzi młodych Polaków świadomość marki tak, bo jak to dziecko będzie przez x lat y, śpiewało tą piosenkę to jest większe prawdopodobieństwo że gdy już będzie miało w kieszonce własne pieniążki to w myśl zasady, że to, co znamy, to lubimy, to dziecko właśnie przywędruje do tej piosenki, które do tej piosenki, do tego sklepu, który będzie się kojarzył z piosenką, które wyśpiewywało radośnie w dzieciństwie i które kojarzyło się właśnie z tym dorzuconym czekoladowym jajkiem, gdzieś ukradkiem do koszyka swoich rodziców bądź innych smakołyków, które udało się w drodze często krzyku i tupania nóżkami wynegocjować właśnie przy takich kasach. No ciekawe, czy takie jest zamierzenie reklamodawców, takie zamierzenie jest kogoś, kto zajmuje się jakby kreowaniem wizerunku takich marketów, żeby ta reklama docierała do bardzo różnych grup i no właśnie, czy wy zauważyliście, że jest coś takiego, że dzieci lubią oglądać reklamy? Tak one się jakoś w, w tych przerwach reklamowych dzieci się potrafią dodatkowo ożywić, wlepiają swój yy, wzrok właśnie w ekran telewizorów i chłoną te obrazki po prostu jak gąbki, tak? Efektem tego jest właśnie to, że później biegają i śpiewają w tych sklepach, bo kojarzą daną markę z reklamą, którą Widziały w telewizji, tak? Bardzo podobał mi się pewien spod reklamowy, który był emitowany chyba, a to już nieważne kiedy, tak? W okresie jesiennym wtedy, kiedy jest wysyp reklam wszelakich lekarstw, medykamentów. Był jakiś syropek dla dzieci. Był zrobiony w takiej bajkowej, komiksowej stylistyce, gdzie jakieś stworki, które miały tam pełnić rolę zarazków wędrowały sobie po ekranie, a na dole był taki dopisek, tak? <grym>, Że jest to.. Yy... Nie to, nie jest to bajka dla dzieci, tak? Żeby uświadamiać ludzi, że to jest po prostu reklama środka, którzy dorośli mają kupić dzieciom. W jakim kierunku zmierzasz reklama w takim razie? Chciałoby się zapytać. Właściwie to nie wiem, dlaczego temat reklamy, temat handlu zdominował dzisiejszy podcast, no ale nie da się tego ominąć. Od jakiegoś czasu, jak przemierzam Polskę, tak, z południa na północ, z północy na południe, widziałem już kilka razy w kierunku właśnie tutaj, y, od Warszawy, y, w kierunku Radomia. W pewnym momencie przy drodze ekspresowej pojawia się coś takiego jak Centrum Chińskie. Tak? Już jakiś czas temu słyszałem, że, że tutaj w okolicy również kwitną markety chińskie. tak To, że 90% z produktów, yy, które pojawia się, no, może z tym 90% to przesadzam, ale większość produktów, które pojawia się w sklepach Made in China. Tak? Albo wyprodukowano yy, HRC, tak? Chińskiej Republice. HRL, Chińskiej Republice Ludowej. Tak jest tego po prostu masa. Aż boję się odwrócić yy, mikrofon, który trzymam w dłoni, bo mogłoby się okazać, że również go wyprodukowano w Chinach. Znaczy tak nie jest, ale również pochodzi z krajów azjatyckich. Jestem tego święcie przekonany. Tak akurat Zoom jest chyba produkcji japońskiej. Ale wracam do centrów chińskich. Jak kiedyś pojawiało mi się coś takiego tylko za Radomiem, to tak dzisiaj, jadąc w tym kierunku, mijam takich centrów chińskich kilka. No i tak się stało, że zatrzymałem się na stacji BP. To kryptoreklama. Teraz inkasuję pieniążki za to od stacji BP, że wypowiadam ich nazwę. BP. Każde jedno wypowiedzenie to są pieniążki na moje konto. Yy, zatrzymałem się więc na stacji BP i przy tej stacji właśnie było to yy, no, no dla mnie nowum, tak, centrum chińskie. No i postanowiliśmy tam zajrzeć. No i jak się możecie spodziewać wysyp tej wszelakiej tandety, która no, również pojawia się w tych regularnych sklepach, które odwiedzamy, tak? Tam zawsze są jakieś kosze, w których przewijają się, czy to zabawki, czy to jakaś y, odzież taka y, powiedzmy szemranej jakości. Tak? No to centrum chińskie jest takim jednym wielkim koszykiem z tym wszystkim, co Chińczycy za tą nikogo nie obrażając przysłowiową miseczkę ryżu potrafią wyprodukować, tak? Tam na wieszaczkach jest po prostu tak kolorowo i fantastycznie że nie potraficie sobie tego wyobrazić kosztuje to grosze, no oczywiście nie wszystko tak, ale podejrzewam, że można by się było zaopatrzyć od stóp do głów tak? bo obuwie też tam widziałem zadowolić tego dzieciaka tego dzieciaka z wcześniejszej opowieści gdy to mówiłem o dzieciach śpiewających muzyczki z reklam supermarketów, no właśnie Wyobraźcie sobie y, reklamę telewizyjną y, marketów i centrum chińskich, tak? Centrum chińskie. To by był ten deseń takich najtańszych zakupów, tak? Aż się obawiam y, tego, że dożyjemy czasów, kiedy pojawi się y, chiński supermarket z żywnością, tak? Mogę czegoś nie wiedzieć, tak? Bo może już gdzieś tam... Chiński czosnek jest, tak? Wszyscy odradzają konsumpcję chińskiego czosnku. Łapię się na tym, że będąc na yy, bazarze w miejscowości, która słynie z tego, że jest dużo marketów, <śmiech> tak, tam też jest bazar i zdarza mi się właśnie bywać na tym bazarze, żeby nie kupować nadmiaru plastikowych warzyw. Tych, takich tackowanych i nietackowanych. No i właśnie łapię się na tym, że y, kupując czosnek, to pytam się, czy, czy, czy aby na pewno to jest polski czosnek. Tak? Pani powiedziała hiszpański. Nie wiem, czy, czy to był y, żart z jej strony, czy to Jakąś ironię, jakąś ironię powinien wyłapać w jej głosie, że głupio się pytam, no skąd ma czosnek? No a skąd mam wiedzieć, czy ten czosnek nie jest chiński? No i, no i tego się obawiam, że kiedyś może dożyjemy czasów, że te supermarkety chińskie to będą również takie, w którym masa jakiejś, nie wiem, przetworzonej żywności, a nawet jeżeli nie przetworzonej, to żywności niewiadomego pochodzenia, tak? Bo kto jakieś te chińskie realia zna, ma wyobrażenie o tym jak ta gospodarka wygląda jakie tam jest kolorowe niebo, tak bo czarny to też jest kolor, to może sobie wyobrażać, że żywność z niektórych regionów Chin może być niekoniecznie tak przyjemna dla naszych organizmów, jakby to się mogło wydawać. No ale wróćmy do tych centrów chińskich, tak? Ja się po prostu obawiam tego, że tak jak niektóre dyskonty kiedyś starały się wypierać zupełnie inną gałęź właśnie handlu jaką jest żywność to, że te chińskie centra będą chciały wypierać właśnie te, te tekstylia zabawki i to wszystko co odbije się niestety na jakości, tak, bo ludzie Przerzucą się na te centra chińskie, będą kupować ten towar no, chyba nie najwyższej jakości. Ludzie, niestety, czasami nie z własnego wyboru, lecz yy, z powodu tego, że los szykował im taką, a nie inną sytuację, są zmuszeni do tego, żeby szukać alternatyw dla polskich produktów, tak, które, no, niestety. W większości przypadków muszą mieć swoją cenę, bo jeżeli ktoś coś produkuje, coś transportuje, sprzedaje, no to wyobraża sobie, jak to wszystko logistycznie musi być rozwiązane, gdzie te marże pojawiają się gdzieś po drodze, to wszystko musi mieć swoją cenę. No a tutaj wszystko przychodzi w kontenerach w gigantycznych ilościach wyprodukowane, jak już wspominałem, prawdopodobnie za miskę ryżu. No, ma swoją cenę niższą, konkurencyjną, ale niestety odbija się to na jakości tego produktu. To może za chwilę coś optymistycznego. Na koniec miało być coś bardziej optymistycznego, bardziej nie wiem, wesłego. Ale znowu będzie handlowo. No, no tak już dzisiaj się utarło. Wyobraźcie sobie, że wybraliśmy się dziś do, dzisiaj do, do księgarni chciałem powiedzieć, do kwiaciarni. Zamiarem naszym był, było zakupienie storczyka, tak? to są takie piękne kwiaty. Lubią wilgoć. Yy... To ten nadmiar wilgoci wynagradzają nam właśnie pięknym widokiem, tak? piękne kwiatki różnokolorowe tam są różowe, białe żółte, różowe w białe plamki, białe w różowe plamki w ogóle możliwości jest pełno nawet spotkaliśmy takie kwiaty barwione tak? hodowcy dodają do ziemi jakiegoś specjalnego niebieskiego barwniku, zielonego barwniku i te kwiaty w momencie zakupu są niebieskie zielone, a gdy przekwitną i zakwitną na nowo, to są już białe, tak? Czyli można się nabrać, tak? Ktoś sobie y, kupi takiego niebieskiego storczyka albo chabrowego storczyka y, przyniesie go do domu, chwilę się nacieszy, tak? Kwiaty znikną, opadną i storczyk po jakimś czasie rozkwitnie znowu i wtedy będzie biały, tak, i dla kogoś nieświadomego będzie to zaskoczenie ale, co się okazuje poszliśmy do tej kwieciarni w celu zakupienia storczyka, ale wyszliśmy z zupełnie czymś innym mianowicie z doniczką, w której kwitną mandarynki tak, jest to taki malutki krzaczek, no nie wiem, drzewko mandarynkowe ma pełno Owoców. Niektóre są jeszcze zielone, niektóre żółte, niektóre już zaczynają się mienić ładnym, pomarańczowym kolorem. Nawet ktoś się w sklepie skusił jedną taką mandarynkę z tego drzewka, yy, urwał i nie wiem co zrobił. Ukradł, wybiegł z kwiaciarni zjadł tą mandarynkę z za rogiem. Nie wiem, nie mogę sobie wyobrazić yy, to, co ktoś miałby to robić. Podejrzewam, że to czysta ludzka ciekawość. No, my się yy, nie przejęliśmy. Postanowiliśmy przyjąć takie yy, oszpecone mandarynkowe drzewko właśnie pod yy, dach. No, no nie nasz, bo to, to te mandarynki były prezentem. Przynieśliśmy to i wygląda to bardzo ciekawie. Jestem ciekawy jak to rozkwitnie po jakimś czasie to drzewko ma owocować od marca niby przez cały rok. Tak, Jak to będzie wyglądało, to mam nadzieję, że będę miał na bieżąco zdawaną relację i powiem wam jedno, czego to ludzie nie wymyślą. Ja pamiętam takie czasy, kiedy się pestki z cytryny czy pomarańczy gdzieś tam odkładało, wkładało się w doniczkę z ziemią i czekało się, aż coś wykiełkuje. Później był czas taki, gdy to na Allegro był wysyp wszelkiej maści właśnie pestek nasionek naszczepek, jakichś gotowych yy, takich sadzonek, które trzeba było po prostu przesadzić, podlewać, pielęgnować i one miały właśnie owocować. Mój brat swego czasu hodował taką cytrynę, która cały czas była zielona, to znaczy nie owocowała, tak? Chociaż z założenia miało owocować, to była zielona, tylko rozrastały się te liście. Bardzo skromnie to wyglądało, tak? Jeżeli przyłożylibyśmy do tego swoje wyobrażenia na temat tego, jak powinna wyglądać cytryna, tak? A jeżeli ktoś jeszcze wędruje po świecie, wie jak takie drzewka, na przykład cytrynowe wyglądają, to mógłby być niemiło zaskoczony, gdyby zobaczył taką gigantyczną doniczkę pełną ziemi, a z niej wyrastające kilka zielonych liści, a cytryny ani widu, ani słychu. No i ja podrożyłem, tak? W internecie również można kupić takie drzewko mandarynkowe i cieszyć swoje oko odrobiną egzotyki w tych naszych polskich warunkach. Ja sobie wyobrażam, staram sobie wyobrazić, tak? Grudniowy wieczór, gdy za oknem pada śnieg, a na naszym biurku spoczywa na przykład donica z taką zieloną, owocującą na, na pomarańczową mandarynką. Tak? No i pytanie kolejne. tak? Czy te mandarynki w ostatecznym rezultacie, tak? gdy już urosną większe, bo, bo zakładam, że urosną większe, czy one będą jadalne? Czy to ma pełnić tylko i wyłącznie funkcję estetyczną? Czy to ma tylko pięknie wyglądać gdzieś na parapecie naszych okien? Czy również da się to skonsumować po tym czasie, gdy zakwitnie, urośnie, dojrzeje? Czy po prostu opadnie i zniknie gdzieś w kompostowniku, czy zostanie wymiesione z takimi codziennymi odpadkami? No Bardzo ciekawe człowiekowi się wydaje, że niewiele rzeczy go może zaskoczyć, chociaż niewiele lat przeżył. spodziewany rezultat naszej wizyty w kwiaciarni to właśnie zakup takiej owocującej mandarynki. Czego i ja Wam wszystkim życzę. To znaczy niekoniecznie, żebyście yy, kupili sobie mandarynkę, ale odrobina egzotyki w naszych takich szarych dniach to myślę że coś całkiem przyjemnego. Mam nadzieję, że kolejny raz spotkamy się w mniej chaotycznych warunkach. A ja nie powiedziałem czegoś na przywitanie, powiem to teraz. Pluw gąbkę i nawijał na kilobajty dla Was. Papa. Pa. Do usłyszenia. Cześć.